Ladudziak i The Cats. Tak, ten utwór generalnie to jest cover i ten utwór pod tytułem Katorna e, znajduje się na płycie Astigmatic e, Krzysztofa Komedy e, z jego kwintetem, bo jest to jego autorstwa utwór. E, I w ogóle Michał Urbaniak, niedawno zmarły nasz wybitny też tu jest, to prawda. Tak, tak, tak, tak. G, Gra tutaj na Lyriconie, czyli mm, można by powiedzieć, że elektronicznym saksofonie e, był to instrument i jest nadal na pewno, ale nie wiem jak ze znalezieniem tego, bo w międzyczasie już różne inne się pojawiły tego typu instrumenty, ale był to syntezator analogowy Sterowany e, normalnie dentym instrumentem. O. Mm, no i też na tym albumie Michał Urbaniek gra na skrzypcach, swoim mm. ma ma macierzystym mm -hmm. tak. instrumencie. Ważne, że minęła godzina pierwsza. Tak jest. Jest stosunkowo ciepło. Radio ta afera. Tak, wygrałem samochód. w samochód. A Audycje to modlitwy psychodeliczne i zostajemy z Wami jeszcze przez godzinę w eterze. Czy warto jeszcze mieć ze sobą czapkę lub szalik? Odpowiedź: tak, warto. Myślę, że tak. To zależy od, od, od Waszych wideokomfortu komfortu cieplnego. Tak, moje okienko temperaturowe jest dosyć niewielkie, w którym czuję się komfortowo. 17,5 stopnia w <głos> tak. domu, poza domem 25. I cztery. <laughs> Tak, mniej więcej coś takiego, żeby nie było ani za zimno, ani za gorąco. Nie, tak naprawdę teraz temperatura na dworze, ta nocna powoli się zbliża do tego mojego okienka y, akceptowalnego. Tak samo na przykład dzisiaj pogoda w ciągu dnia była przepiękna i było przepiękne niebieskie niebo. I w ogóle jak się dobrze przyjrzycie, to już wszystkie krzaczki sobie powoli wypuszczają pączki i myślę, że chwila, moment i się po prostu zrobi zielono wszędzie i wszystko tylko czeka w tokach startowych. Żeby wybuchnąć zielenią, także warto gdzieś tam o tym myśleć może na co dzień. Dobra, no to wracamy do muzyczki, którą dzisiaj gramy. Wiem, że nie każdemu podoba się słowo muzyczka i w ogóle nie każdy jest fanem zdrobniań ale ja wieszczotliwię. Z, ale czułością. Nie, z czułością, tak, ale nie, nie, nie, nie deprecynuję tutaj bo oczywiście wartości, bo nie siedziałabym wtedy, no, co prawie każdy czwartek, dwie godziny w radiu, <grym> gdybym y, deprecynowała tutaj wartość e, także pieszczotliwie, tak. E, dobrze, który by tutaj wybrać kolejny utwór? Ja się zastanawiam, bo one są, jednak mimo wszystko dosyć szeroko rozstawione pod względem po prostu tej swojej eksperymentalności i ja mam w sumie jeszcze dwa takie pytania wam. Jeszcze was troszeczkę pomęczę przy okazji tego, tego albumu. Um, to może od razu rzucę jedno. Czy na ten moment, lub może posłuchaliście też go tutaj do audycji wcześniej, jakoś tak bardziej świadomym uchem, czy to jest dla was psychodeliczne? Jak najbardziej. Pewnie. Moim zdaniem ten album jest mocno psychodeliczny. I nie mówię tylko tutaj o produkcji tej, tej ilości jazzu, który zawiera się na tym albumie, tylko jest to trochę taka zabawa w kotkę i myszka z własną percepcją momentami. A dla mnie to jest jakiś tam wyznacznik psychodeliczności. Super. Dobra. To myślę, że lecimy dalej i teraz może utwór Kasia's Dance. To posłuchajmy. Get a good cocoon, go and go King, get a good cocoon, go go King, get a good Ja w ogóle, jak posłuchałem tego albumu, to spodziewałem się, że znajdę bardzo dużo artykułów i informacji na temat tego krążka, mm -mm. a tak naprawdę nie ma tam, nie ma tego zbyt wiele. Spodziewałem się potężnej strony, która opisuje proces nagrywania. Yy, nie znalazłem tak, takiej rzeczy. To, to mnie na przykład dość konkretnie zaskoczyło, bo jest to... No, Dość zjawiskowy krążek, jeśli chodzi o naszą polską scenę muzyczną, szczególnie no, mówiąc, mowa tutaj o końcówce 70., początku lat 80. -tych. Więc zaskoczyło mnie to i pytanie do Ciebie mam: czy szukałaś i co znalazłaś? Bo ja trochę poszukałem, ale też no się stosunkowo zniechęciłem. Bo z, chyba z, z tego zdziwienia, że jest to tak mało opisane w um, internetach. Ja też nie za dużo znalazłam, tylko właśnie, że głównie jakieś takie rzeczy były nagrane w Nowym Jorku i nie wiem w sumie, czy cokolwiek więcej. Też to jest dla mnie bardzo dziwne, bo album jest naprawdę świetny. W ogóle chciałabym wspomnieć, że akurat jakoś tak sparowałam przypadkiem obok siebie dwa dosyć mocne takie fankowo piosenkowe utwory, ale teraz pójdziemy jeszcze troszeczkę bardziej eksperymentalną stronę. Nie wiem, czy super eksperymentalną, czy trochę eksperymentalną, ale to zaraz zagłosujecie. Abo oba. Zastanówcie się. Zastanówcie się. Ja y, w drugą stronę, potem jak sobie czytałam z ciekawości w ogóle o skacie i o właśnie takim dźwięku, generalnie o dźwięku naśladowczych sposobach śpiewania, y, to gdzieś tam ten album się pojawiał powiedzmy jako gdzieś tam wymieniany m, przykład takiego zastosowania wokalu, ale w drugą stronę właśnie y, średnio, jak zaczynałam szukać od albumu, to, to, to niewiele gdzieś tam mi się pokazywało, także potwierdzam tutaj. A, jak, jaki był twój poziom zaskoczenia? E, ja się akurat nad tym, szczerze mówiąc, jakoś nie zastanawiałam. Mm -hmm. e, możliwe, że mnie to trochę się dziwiło że to nie jest taki... Bo ja wiem, o co ci chodzi. Niektóre albumy się po prostu traktuje z taką wręcz pewną czcią, że po prostu mnóstwo jest artykułów, mnóstwo jest jakichś op opisanych rzeczy, ale... Um... Chyba też mnie to trochę dzi... Teraz jak to powiedziałeś, to tym bardziej mnie to dziwi, tak? <grych> że, że nie ma czegoś takiego. No, sz szczególnie, że można to gdzieś tam podpiąć pod polski jazz, który jest. A, y czekaj, ten album się ukazał tylko w USA chyba na początku. Mhm, tak, to to zauważyłem, że no generalnie na naszym rynku polskim to nie wyszło i to też mnie w jakimś tam... Znaczy zaskakuje z jednej strony, a z drugiej strony nie zaskakuje, bo y, jednak są jakieś tam y, rzeczy związane z cenzurą. No, realnie to jedyne edycje, te pierwsze były w 79 roku Stany Zjednoczone, Francja no i później już w latach dwutysięcznych reedycja na kompakcie. Myślę, że moglibyśmy poszukać w takim razie, może wyszukiwać w języku angielskim, zrobić jakieś takie filtry, bo chyba tak się da. Teraz nie przypomnę sobie jak w wyszukiwarkach. Um, może będą jakieś artykuły, wiesz, jakichś mediów zagranicznych. Na przykład, bo była trasa po Europie i po Ameryce z Future Talk, ale może to jest ta kwestia, że po prostu... Ten album został wydany głównie na Zachodzie, z myślą o Zachodzie i tak dalej. No ale... mamy 26 no wiem, rok. Tak. 21 słuchaj, wieku. Słuchaj, ja tylko próbuję znaleźć y, wytłumaczenie dla tego dziwnego zjawiska. Dobra. Y, ja mam jeszcze do was pytanie. Y, wyobraźmy sobie, że tak. Y, siedzimy sobie tutaj. Y, Łatwe i, do wyobrażenia. Tak. I, i, I nie jesteśmy, nie jesteśmy harcerzami. Mm, nie no to nie byliśmy to, to, nimi. Ja. To już cięższe, bo ja zawsze, cięższe. zawsze będę halcerzem. E, I coś jeszcze? To, to było gdzieś się jeszcze wspólnie śpiewało, mówiliśmy? Rainbow. Rainbow, dobra. No to e, po prostu nie mamy nic wspólnego z tymi wszystkimi dotychczasowymi. Jednak mimo wszystko niewielkimi grupami społecznymi, które, którym zdarza się śpiewać poza świętami Bożego Narodzenia. I czy wyobrażacie sobie, że na przykład wspólnie siadamy i śpiewamy? Tak randomowo po prostu, na przykład w ciągu dnia, po południu, po obiedzie? No, chyba, że oglądamy mecz. <grym <grym Dobra, mecze to jest bardzo fajne, kolejne gdzieś tam tak. grupa społeczna kibiców yy, śpiewająca, tak. No, zależy... Co śpiewamy? Bo wydaje mi się, że właśnie ten rodzaj śpiewu, o którym mówisz, to jakby dotyczył zawsze jakichś rytualnych sytuacji, takich jak na przykład mecz. No, jeszcze też ludzie, którzy są na przykład zintoksykowani. No dobrze, ale właśnie mam na myśli takie trochę cofnięcie się do, do takich czasów, kiedy ten śpiew jeszcze był właśnie taką stałą częścią codziennego po prostu wspólnego spędzania czasu razem, to jak to sobie wyobrażacie sobie to w ogóle czy może wrócimy do tego za chwilę dobrze wrócimy wrócimy do tego za chwilę zastanówcie się nad tym pytaniem a teraz może taki utwór Coral for One Cześć, to może najpierw zaczniemy od e, takiej informacji. E, Droga osoba. Jeżeli chcesz się do nas dodzwonić, my bardzo chętnie odbierzemy twój telefon, ale musisz to zrobić w momencie, kiedy leci utwór, ponieważ e, my jak mówimy do mikrofonów, to nie jesteśmy w stanie równocześnie odbierać telefonu i mówić jeszcze do ciebie. Więc dzięki za próbę kontaktu, ale po prostu najlepiej to robić w trakcie, kiedy leci utwór, bo mamy wyłączone mikrofony i możemy swobodnie się komunikować z osobami spoza radia. Też. Tak. Tyle z ogłoszeń tak. organizacyjnych. Okazało się, że trochę tam nam, nam coś tam do głowy jednak powpadało w międzyczasie i jesteśmy o czym w stanie, jesteśmy w stanie rozmawiać. Niesamowite. Nigdy nie jest. sądziłam, że będziemy w stanie rozmawiać ze sobą. O muzyce. Mm -hmm, mm -hmm. Nie, ja szczerze mówiąc, trochę, trochę się niepokoiłem, że będę tutaj siedział i realizował. Jeśli, jeśli, jeśli mam być szczery, nie, nie czułem się po prostu jakoś gotów y, do rozmawiania o tym konkretnym rodzaju muzyc, muzyki. Okej. Okay. No ale w sensie, tak jak myślę, to. To nie jest w sumie konkretny rodzaj muzyki, to jest po prostu jakiś ro rodzaj muzyki w sumie cały czas gdzieś tam dotychczas na dzisiejszej audycji chociażby krążymy wokół dobrze nam znanej psych psychodelii, tylko po prostu ten, mm, ta obrana technika powiedzmy jest nieco mm -hmm. inna, prawda no bo ten głos jest inaczej wykorzystany. Także... No myślę, że każdy, myślę, że o, możecie nam, drodzy słuchacze, również gdzieś tam spróbować, podsyłać jakieś swoje e, na przykład, może znacie mm, jakieś bardziej okołostonerowe, stonerutumowe klimaty, gdzie pojawiają się tego typu e, naśladowcze sposoby śpiewania, a nie takie liryczne sposoby śpiewania. <śm> to dajcie znać, to może być naprawdę ciekawe. A, a, a ja jedną rzecz chciałam powiedzieć. Niestety ten wywiad gdzieś y, przepadł w odmętach internetu, ale kiedyś jak rozmawiałem z Sunatą, to gdzieś tam Robert powiedział, że u nich to tak trochę jest ten wokal jako instrument, tylko to było po wydaniu drugiej płyty, więc co od tego czasu mogło się sporo zmienić. No widzisz, nie wiedziałam tego i też bardziej y tutaj y właśnie wrócę do tego poruszonego na poza poza antenium, ty mm -hmm. mówisz? Tak. Okay. Ko koledzy z radia też tak mówią, więc ja też tak mówię. Ach, to tak to działa, dobrze mm -hmm. rozumiem. Dobrze, to w momencie, kiedy mamy wyłączone mikrofony, to pojawia się czasami temat, albo przy powrocie do domu, tego znaczenia właśnie, tej warstwy lirycznej. No bo to z tego, że ona jest, skoro na przykład to może być w jakiś sposób, no na przykład... Prymitywna, co się zdarza. Albo dadaistyczna. Albo dadaistyczna też, ale chyba bardziej mi się podoba dadaistyczna e, ogólnie. Ale mm, no, czy, czy wtedy w takim razie, skoro istnieje coś takiego jak naśladowczy, sposób śpiewania, to czy w ogóle potrzebujemy wtedy słów, skoro ten tekst nie niesie za bardzo znaczenia? E, jest na przykład bardzo prosty, albo ale wiadomo, że prosty to nie znaczy, nie mające znaczenia, ale przypuśćmy, że takie naprawdę nie mające za dużego... W za dużej głębi. No to jest wszystko, czy, czy może wtedy właśnie warto zastąpić ją po prostu e, zamiast warstwy lirycznej po prostu głosem jako instrumentem? To są ciekawe. No, e, mi się przypomniał też album Ostatni oran Oranżady Polskiej o tytule Salto, gdzie e, pojawiają się wokalizy. Na, na, na tym albumie Oprócz tam jednego oczywiście utworu Który jest śpiewany przez Macieja Cieślaka a, Ale na salcie głównie Są wokalizy Czyli takie bardziej pejzażowe mm -hmm. Żeńskie wokale No ja was tak tutaj próbuję y, Trochę ogólnie podskubać Do jakiejś dyskusji o, nie, nie trzymam żadnego zdania Może wymyślam trochę głupie jakieś takie pytania Ale, ale pod, Podskubuję to ja, wracając do początku, bo chyba, chyba nie udało ci się podskubać. Właśnie widzę, że... Jeśli pytacie mnie o opinię, to... Ciebie zgubiemy. Boję się pytać o opinię. No, no nie wiem, ja myślę, że to w ogóle chyba po prostu zależy od tego, co artysta sobie wymyśli. No, wokalizy są spoko, teksty są spoko i teksty bez sensu też są spoko, i teksty, w też są spoko. I teksty w wymyślonym języku też są spoko. I generalnie wydaje mi się, że słowa są o tyle trudniejsze, że mają określoną ilość zgłosek i, i sylab swoich i też o tyle są łatwiejsze, że to mają w wokalizach. Wokalizy generalnie najczęściej nam się kojarzą z czymś... Chyba wokaliza z definicji w ogóle jest e, po prostu pojedynczą samogłoską, po prostu powtarzaną w jakąś melodię, że nie... Mm, a no, bo mi już jak pojawiają się w spół, spółgłoski też, ale gdzieś tam w, w, wydaje mi się, że słowa e, zawierają ich siłą rzeczy więcej. Nie wiem, Magma jest spoko przykładem w ogóle. Tak, też to jest super zastanawialiśmy przykład. się, czy nie puścić tutaj z tego powodu tego, e, tego zespołu, ponieważ Magma jest zespołem, który. Mm, Nagrywał utwory w swoim własnym języku właśnie, dlatego, że do ich polimetrycznych różnych kompozycji w nieparzystych metrach nie pasowały im słowa w ich ojczystym języku, czyli francuskim, więc wymyślili swój własny język po to, żeby pasował do rytmu ich muzyki. I no... Można wszystko robić. Tak. Wszystkie <głosy> chwile są dozwolone. Y, wokaliza ma chyba odrobinkę, wydaje mi się, inną definicję, że raczej chyba. Hmm. No Nie wiem stricte, jaka jest definicja wokalizy w sumie. W sumie ale, no, ale skatu ale... też się używa jakoś tak y, ogólnie, że to nie jest tylko babibub, dabab, coś tam. Tripiterap <głosy> tap. Posłuchamy <głosy> tylko, siebie czegoś? Tak. <głosy> tak posłuchajmy sobie. <głosy> The battle the is going to be the dead boss had laughing Then go on their way Rapid diversion Scraping the walls of thoughts From dimensions Braving for us Scattered like Milk follows the way Of shivering mind forms foul feet up. look upon dead creepings as villains of dark days crashing symbols of godliness as night time it's sweet fair maidens of water Shine the flow of air, Two miles that do not speak Throwing crooked bastards Lead the wary stranger as chairs lakes And sons of stars To, to może my się zaczniemy posługiwać z takimi wokalizami też? Hmm, myślałem o tym. Dobry początek. Myślałem o tym. No, tu, tutaj akurat y, poznałem Kromanion Chroma, za sprawką Kajetana, który kiedyś przygotował audycję w, o Rock in the Position i Kromanion gdzieś tam się do tego nurtu y, wlicza. Poniekąd chyba, z tego co pamiętam? E, w, w, oni działali przed powstaniem tego, tak, to, to... bo to Rockin' Opposition to bardziej było coś w rodzaju nieorganizacji mm -hmm. takiej, takiego ruchu, A, ale pamiętam, że sobie podczas tej audycji w ogóle puszczaliśmy takie rzeczy wykraczające mm -hmm. raczej i to Rockin' Opposition też chyba, chyba głównie puszczaliśmy na tej audycji. Tylko. No Plus Chromanium, ale i e, to w ogóle nie, nie jestem pewien czy ja w ogóle dobrze czytam, bo chyba to bo z Francuska to by było dobrze chyba, ale Cro-Magnon chyba się po francusku to czyta, a to jednak był amerykański zespół. No, w każdym razie puszczeliśmy Kaledonię, pamiętam, tak. ten Jedyny instrumentalny utwór na, na tym albumie. Najbardziej jest. muzyczny. <głos> <głos> Najba najbardziej, który brzmiał jak muzyko sensu stricte, bo album o tytule Orgazm jest wypełniony głównie eksperymentami. Tak. Myślę, że teraz wydaje mi się, że teraz znajdziecie ten album w internecie pod tytułem Cave Rock bodajże, bo on... Albo Prehistoric Music. Bo on był oryginalnie wydany jako orgazm, ale potem... potem, to potem znają już. w pewnie go odsądzorowali. Tak, tak. E, w każdym razie, no przyznam, że nie spodziewałem się, że kiedyś puścimy coś z dalszej części tego albumu na audycji. No... Ten album z założenia miał być impresją na temat muzyki prehistorycznej. Hmm. Tak. Czyli wracamy w pewien sposób do... Tak, i to właśnie, właśnie zataczamy pe pewne koło. Bardzo mi się to podoba. Bo to jest taka impresja na temat muzyki prehistorycznej, bo no, nie jesteśmy w stanie do tego dotrzeć. Jak ona mogła brzmieć, jeśli jakakolwiek tak. powstawała. I to pobudza bardzo wyobraźnię. Moją, tak dzisiaj na początku, jak i 50 lat temu z Cro-Magnon. Taki, the, the cave rock, faktycznie. W ogóle tam jest taka ciekawostka, się z tym wiąże, że te głosy, które tutaj są nagrywane w całym tym albumie, to są w ogóle jacyś ludzie, których muzycy spotykali tego samego dnia na ulicy i zapraszali ich do studia, żeby razem to nagrali i zachęcali do okrzyków i generalnie tak, tak to wyglądało nie, nie są znane w ogóle nazwiska tych ludzi, które, którzy występują na tym albumie w większości oprócz czterech muzyków zespołu um, to było utwór o tytule Genitalia i utwór, który wiedziałem, że chcę zagrać bo w, bardzo mocno wrył się do mojej percepcji przy pierwszym przesłuchaniu. Jest to utwór drugi na płycie. Nosi on tytuła, tytuł Ritual Feast of the Libido yy, i tutaj yy, ten wokal jako instrument yy, no można powiedzieć, że bardzo luźno można, można to zinterpretować w wypadku tego utworu. To posłuchajmy. Przepraszamy.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 Ah. <laughs> ah. <laughs> Eh ah! ah! Proszę państwo, to był utwór o tytule Ritual Feast of Libido. Chromanion, album o tytule Orgazm, później Cave Rock, tak sobie wyobrażali muzykę. Ludzi pierwotnych. W sześćdziesiątym, bodaj 8, w 69 roku. I wyobraźcie sobie, kupujecie sobie taki album, przychodzicie do domu. Ciemno. Puszczacie. Jeszcze okej, okay. Kaledonia brzmi dość surowo, powiedziałbym nawet black metalowo, a to jest drugi utwór. Wyobraźcie sobie, że. Pół Waszej wypłaty poszło na to. W trakcie powrotu ze sklepu z muzyką wchodzicie do domu, ale spotykacie przed domem sąsiada i zapraszacie go na wspólny odsłuch nowego zakupionego albumu. Ja, jak pierwszy raz słuchałem tego albumu, to na przykład wybrałem się na zakupy. I tak stojąc sobie na przejściu dla pieszych, czekając na zielone światło, właśnie słuchałem tego utworu. Kromanion, orgazm, Cave Rock, utwór o tytule Ritual Feast of the Libido. Ja tutaj mam nawiązanie do ubiegłego tygodnia. Specjalnie ten utwór sobie zachowałem, żeby go wykorzystać podczas tej audycji. On jest bardzo krótki. Tydzień temu słuchaliśmy fragmentów soundtracku do filmu Pilot, który między innymi współtworzył John Dwyer i też nagrał właśnie ścieżkę dźwiękową. I jest pojawia się jeden utwór, w którym wokal też pełni funkcję, można powiedzieć, instrumentu. Ja zaprezentuję wam ten utwór. A. A ja jeszcze dodam, że bardzo się cieszę, że Kromagnon trafił tutaj na antenę w takim wydaniu. No, musiało to prędzej czy później się stać. Tak mi się wydaje. No, a jeszcze przy tej ostatniej audycji e, zastanawialiśmy się, czy zagrać więcej niż jeden, ale wspólnie uznaliśmy, że nie, że, że Kaledonia wystarczy. Także tutaj musimy spłacić karmę wo wo wo wobec tego, tego projektu. Eee, dobra, John Dwyer utwór o tytule Network. Network John Dwyer. Krótki utwór, jedyne takie wykorzystanie wokalu na tym też no, dość krótkim soundtracku. No i co tutaj mamy już? Y wydaje mi się, że zupe zupe zupełne, zupełnie inne wykorzystanie niż we wcześniejszych utworach, które prezentowaliśmy. Mm. W jakimś tam stopniu, bo jest to. Tak, jakby nawet bym powiedział, instrument trochę jakby udający perkusyjny. No, taka sekcja dęta troszkę. No. E, Ale zdecydowanie jakieś efekty tutaj zostały tak zastosowane, jest. jakiś harmonizer myślę, że na pewno został tutaj użyty. Trochę mi się kojarzy z pierwszym albumem dzisiejszym też, którego posłuchaliśmy. Troszeczkę, ale jest no, oszczędniej, je, je, jeśli chodzi o e, środki użyte. Jest tak nawet, powiedziałbym trochę minimalistycznie. Mm -hmm. Jest to tym bardziej ciekawe w kontekście do, do takiej twórczości Jonathana Dohera, z którym no, ja, ja jestem dziś zapoznana, czyli T.O.C.'s, O.C.'s i... Gdzie jest dużo wszystkiego, dużo fuza, szybko, głośno, a tutaj nawet właśnie nigdy nie sądziłam, że użyję słowa minimalistyczne w kontekście jego twórczości. A proszę. E, doszukałeś się, dogrzebałeś i e, ciekawe, bardzo odsłona jego osoby. Przechodzi. No. E, no właśnie chciałam cię spytać. E, mam jeszcze jeden projekt na dzisiaj, który nam mm -hmm. się zmieści. Tak. E, bo jak się okazuje, jest to temat, w którym można grzebać i grzebać. Z zaznaczam, byłem total, totalnie zielony w tym temacie, więc yy, jednak, no, da się. Da się. Da się. Ale ja byłem bardzo... Na, naprawdę nie byłem jakoś pozytywnie do tego nastawiony. Wręcz yy, trochę... Totalnie mm, bałem się, że nie ogarnę nic. A, a, uda widzisz, a udało się. Zbliżamy się. w ogóle do ostatnich mm. 15 minut audycji e, i widzisz, gadamy, wszystko jest OK, słuchamy muzyczki. Temat nie jest zły. E, I nawet e, masz swoją propozycję, którą jest Robert White. Tak. E, Radio Eksperyment Rome, e, luty tysiąc, 1000... nie czekaj, february, luty, luty luty 1981, y... na no, album nagrany w 81 roku w lutym, sesja trwała 5 dni, został wydany dopiero w 2009 roku i no, Robert Wyatt został zaproszony do Włoch, do Rzymu, i przez kilka dni sobie grał, improwizował, to było nagrywane. Kilka utworów, dwa bądź trzy powstały. I realnie sesja trwa trochę krócej niż Robert Wyatt siedział w studio. Dla przypomnienia, Robert Wyatt był. Kosmonautą. Zła odpowiedź. Okej, okay, czyli. Złotnikiem. Robert Wyatt, perkusista, ale też multiinstrumentalista, znany bardziej z Soft Machine, między innymi, A, mm. no, okay. <ścoughs> <ścoughs> no, ale też no, eksperymentator i no, wydaje mi się, że gdyby spotkał Johna Dwajera, to by się bardzo szybko dogadali. No. Mam, mam, mam, mam takie wrażenie, że, że, że to ta, ta sama chemia mózgu. Mm -hmm. Ta sama chemia, chemia mu, mózgu, może innego gatunki muzyczne, ale jednak neuronalnie mus, muszą być podobni. No. I album wypełnione eksperymentami, gdzie no główną, główną osią dla mnie w odbiorze tego albumu są eksperymenty, eksperymenty z wokalem. Tutaj pojawia się oczywiście tekst. Są to utwory, które o czymś są, jednak są robione w taki sposób, że pojawia się też ten wokal, oprócz tej warstwy lirycznej, jako pewien rodzaj przestrzeni, może bardziej niż instrumentu. Na początek Revolution Without Error. What's that going round and round, dear? Revolution, dear, going round and round. It doesn't sound like a very violent revolution. Oh no! It's not a violent revolution, it's a cultural revolution. Tu okay, <laughs> to, to się pojawia dużo jakichś ze znaków pozawerbalnych i chyba... Dobrze. Co się stało? Nic, nic. My prowadzimy audycję dalej, tak? Tak. I to jest nasze ostatnie wejście? Nie. Przedostatnie. Dobrze. Myślę, że to jest całkiem minimalistycznie się zrobiło. Um. Myślę również, że możemy po prostu kontynuować tak. odsłuch tego albumu. To, tak, tak, tak. No, no tutaj jest to najbardziej eksperymentalna rzecz, którą dzisiaj... Za... Wróć. Inaczej eksperymentalna rzecz, którą dzisiaj zaprezentujemy. <grym> Cieszę się, że wróciłeś. Dobra, Opium War, które ten album inauguruje i tutaj pojawia się też drumla... Która też służy jako efekt do y, wokalu. The Covetous British Invaders, the Opium War of 1840-42, in which the Chinese people fought against the British aggression, marked both the beginning of modern Chinese history and the start of the Chinese people's worldwide right, democratic revolution against imperialism and feudalism. The Chinese People's Great Leader Chairman Mao pointed out in 1939 the history of the Chinese transformation into a semi-colony and colony by imperialism in collusion with Chinese feudalism, Elizabeth at the same time, a history of struggle by the Chinese people against imperialism as a minister of the land. It's lucky. The Opium War, the movement of the Taiping and the Kingdom, the Sino-French War, the Sino-Japanese War, the Reform War the of 1898, the Yashville Movement, the Revolution of 1911. The May 4th Movement, the May the 30th Movement, the Northern Expedition, the Agrarian Revolutionary War and the present war of resistance against Japan all testified to the Chinese people in vomitable spirit of fighting imperialism and its lackeys. The opium war was awfully provoked by the British invaders. It was the first of a series of aggressive wars launched by the capitalist powers to turn China into a semi-colony and colony. Even half a century before the war, the Qing dynasty then turned over in Chinese. the As went on, social workers in hand in the hands of, <gasps> yeah. of the the of land and with getting more better than the hand grass and suffered exploitation through continually rising taxes, land rent and use serious interest rates. <laughs> <laughs> The needless weakened a considerably. Popular resistance continued on, relating to the aliens during years. The reaction to the general movement to hold up meanwhile, captured in the month of the the 19th century. the beginning of the 19th century, was the of the last of the year. In 1825, the most capitalist no <laughs> uh, uh, uh, so, uh, uh, of the They shifted at the same with what the market in the Chinese and the and to the and Were Most of the peasants' clothing and other daily necessities were produced at home. They were no particularly need of, nor did they have the money to buy manufactured goods of foreign capitalism. In order to pay the exorbitant land rents and miscellaneous taxes, they had periodically to sell some of their sideline products. So it's hardly possible to dump the city on the trade market. In 1786 and 1829, British capitalists came to China on eight occasions to sell cotton textiles, but they had very poor sales and repeatedly lost money for instance in 1790. Britain got only 2,000 silver tiles, 400 pieces of cotton cloth from that. It was then published in and 3,590 yeah. British ...had gone on until 1827, when, even though British peace goods began to bring in profits, the market for them was still limited. The lack of a market for China, or the, <laughs> British industrial goods, led to China maintaining a favourable balance in its trade with Britain. At the end of the 18th century, the East India Company, which, under a charge from the British government, monopolised trade with India, uh, to the East, uh, mainly East uh, India, China, and carried on Uh, bought an average of 4.2 uh, million uh, silver tails worth of tea from China to, yeah, this alone uh, more than offset the three main commodities: woolen fabric metal and, and, and metal products and cottons water beverage moved in China. The value of all because goods bought it in China from 1791 to 1793, including wool char, cotton, cotton cotton, cloth cotton, cotton metal products amounted to only 16 half million eight thousand barrel seventy thousand though was the one-fifth of the value of tea import. Uh, teas and silks from China. The capitalists in Europe and America had to pay large sums in silver. At the beginning of the 19th century, one four million tiles of silver flowed into China through Canton each year. Foreign ships uh, coming into Kwantung province for trade had to bring more into the dollar than in goods. Started the limited sales of their goods as a result of the closed-door policy pursued by the Qing government. For before the Opium War, only one Chinese port, Hong Kong, was designated for foreign trade, and all the business was done by the Hong merchants with special government permission. Anxious to force its way into China, Britain tried a thousand and one ways to induce the Qing government to open more ports and permit free trade. In 1793, the British government sent the China. These demands of an obviously aggressive nature would seriously have infringed upon China's sovereignty, though they were rejected by the Qing government. In 1816, the British government sent Lord Amherst to China as Once more, set the demands which Macartney had made, which were again turned down. In 1820 and the 1830s, with the further development of capitalism, the aggressive British capitalists became even more anxious to force open Chinese doors for their really goods. They believed that if the Chinese were governed, the British goods sold there would soon become that sort in the rest of the world. revealed the coming the British policy to China, expanding the country. Opium War inaugurujące ten album. Wokal nie do końca jako instrument, wokal jako forma wyrazu i klasyczna, i nie do końca. Brzmiało jak piłeczkę trochę. Jak co? Piłeczka. W sensie... Taka już w momencie. E, taki piszczek. Wiesz o co mi chodzi? Albo takie... Dobra, nieważne. Ale bardzo mi się to podobało, co można zrobić z kosem. W każdym razie zbliżamy się już do końca. Zbliżyliśmy e... się już nawet. Bardzo wam dziękujemy za e... mhm. słuchanie tego wydania. Myślę, że było dosyć mocno eksperymentalne, także e... fajnie, że wytrzymaliście razem z nami do tej do tych ostatnich minut To były oczywiście modlitwy psychodeliczne Słyszymy się za tydzień o tej samej godzinie Czyli w czwartek o północy A dzisiaj prowadzili dla was Kajtek Sobieszczański Mikołaj Żurakowski Maja Haczyńska W tym składzie nie składzie Mówiliśmy i mówiliśmy o mówieniu I śpiewaniu i wokalizowaniu I różnych dziwnych rzeczach więc pożegnamy się słowami cytatem z piosenki <głos> Tak. Dobrej nocy wam życzymy. wszystkich snów. Trzymajcie Śpijcie się. Dobrze. Cześć. Skryga... I <laughs> love